Nowiny 48 tygodnia 2013 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Dzisiaj ze mną jest Szymon Grabarczuk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dojechałeś z Lublina, chociaż z przygodami. Z przygodami. Troszeczkę było opóźnienia ze względu na fatalną pogodę. Troszeczkę. Troszeczkę. Tak delikatnie powiedziane, godzina, tak, delikatnie. tak? Pociąg się spóźnił godzinę. No, jeden pociąg się spóźnił godzinę, bo na wcześniejsze nie, nie zdążyłem wybrać. Ale no, autobus tak. był szybciej, zdaje się. Autobus był szybciej. <głos> I dlatego na niego nie zdążyłeś, też tak. zdaje się, prawda? No taka pogoda jest teraz e, nieprzyjemna, e, jesienna, a właściwie już prawie zimowa. No, można zimowa, powiedzieć. zawieje, zamiecie i tak dalej. No, ale zimy jeszcze nie ma, jeszcze przed nami. Nie zima. w Warszawie, Warszawa jest tak ciepła, że parę samochodów przejedzie i już nie ma śniegu. Jesteśmy w państwo miasto, miejsce robi się coraz bardziej tłumne i coraz bardziej zajęte i mamy kłopot, bo jesteśmy w takim ogólnym, ogólnodostępnym miejscu, w, w kawiarni o restauracji. Tutaj przekąski będzie słychać szuranie krzeseł, będzie słychać ekspres do kawy, będzie słychać muzykę z głośników, na szczęście to jest muzyka Creative Commons. E, także możemy e, gdzieś tam w tle może sobie chodzić, nikt nam tutaj zarzutu z tego nie zrobi. Chociaż słyszałem o takich wypadkach, że gdzieś w tle właśnie w czyimś tam nagraniu była muzyka jakaś i usunięto z YouTube'a z tego powodu e, cały filmik, który w ogóle był na, na inny temat. Tak, są takie przypadki, ale według mnie to są patologie i e, nawet nie ma co sobie strzę strzępić języka. Wszystko kwestia podejścia osób, które o tym decydują. Ale w programie mamy dzisiaj na temat Wikipedii, omówimy troszeczkę portal, który obrazuje stosunki między Francją i Polską, właściwie dwa portale. Opowiemy o wojnach z public, z public relations w Wikipedii. Opowiemy też o tym, że Fundacja Nowoczesna Polska uzbierała pieniądze na Sonatę Belzebuba i kolejne zbiórki się szykują. O Bibliotece Otwartej Nauki, seria wypowiedzi, które będą przygotowane niedługo w Wikiradium, dostępne również. O prawniku, który pomaga w sprawach prawa autorskiego. I opowiemy jeszcze o Creative Commons 4.0. O nowym wydaniu y, tych licencji. No i oczywiście na koniec jeszcze opowiem o y, stronie studia Kantu z kolendami zrealizowanymi w projekcie stowarzyszenia Wikimedia, a właściwie też dzisiaj będzie taka krótka prezentacja na ten temat, bo jesteśmy y, dosłownie za kilkanaście minut rozpocznie się warszawskie otwarte wiki spotkanie numer 3 na które zapraszamy do siedziby Państwa Miasta przy ulicy Andersa 29 w Warszawie. Jest też jeszcze do omówienia taki pozew zbiorowy, który został zgłoszony do sądu przeciwko chomikuj.pl i to już chyba wszystko na dzisiaj. Także zaczniemy od samego początku. Myślę, że dobrym wstępem byłaby rozmowa, którą przeprowadziłem wczoraj w Ośrodku Kultury Francuskiej na Uniwersytecie Warszawskim z profesorem, nawet nie wiem, jak wypowiedzieć jego nazwisko. A nie pamiętam, jak się miano nazwisko. <głosy> w każdym razie z, z profesorem właśnie uniwersyteckim, ale francuskojęzycznym bardziej. To on troszkę po francusku mówi, troszkę tak, po fran polsku. Francuzem. Na szczęście była pani Aneta Bassa i wszystko nam przetłumaczyła, także rozmowa bardzo ciekawa na temat tej takiej pionierskiej inicjatywy, ponieważ chyba po raz pierwszy e, Instytucja wystąpiła z pomysłem, żeby tworzyć coś dla, dla Wikipedii, bo tak można chyba nazwać ten pomysł. Pomysł polega na tym, żeby zgromadzić wiedzę na temat stosunków polsko-francuskich, francusko-polskich w jednym miejscu, właściwie w dwóch miejscach, ale bliźniaczych miejscach, to znaczy, po, żeby to było i po francusku, i drugi por portal, który jest po po polsku, po francusku i po polsku takie same treści będą zawarte na tych portalach i to widać już w tej chwili w linku do notatek z dzisiejszej audycji, można właśnie już doczytać jak to wygląda po lewej stronie jest od razu link do, do drugiej wersji językowej można się tak przeskakiwać i, i porównywać, jeśli ktoś chce w tym pomóc to zapraszamy Wiem, że Ty jesteś gorącym zwolennikiem tego, tego pomysłu. Tak, zgadza się. Jak myślisz, jak on się rozwinie? Czy były różne głosy w dyskusji prawda, na ten temat. E tak, no że tak. Że to kolejny pomysł na e podpieranie się Wikipedią i że to nic dobrego nie przyniesie dla Wikipedii, ale chyba już można powiedzieć, że już są widoczne efekty. Są widoczne efekty, z tym, że te efekty, no nie wiem, czy to tak naprawdę są efekty, to jest wersja portalu, która została wrzucona tuż po tym, jak pan ambasador obwieścił rozpoczęcie tego projektu, po prostu wcześniej przygotowany kod został wklepany, ktoś zapisał taką edycję, no i ten portal sobie jest. W rozmowie z panem profesorem i tym dyrektorem tego ośrodka, tak, i, i, i panią tam pracującą wspomniałeś o tym, że to jest już Inicjatywa, która być może jakoś działa, jakieś są efekty, prawda? No tak. Był taki wątek. Mnie się wydaje, na przykład, że ja mam inne zdanie, ponieważ no, ja tutaj żadnych nowych rzeczy nie widzę, albo przy, przynajmniej nie jest zaznaczone nic, żeby to było nowe. Być może ktoś to wcześniej mm -hmm. przygotował i już na przykład od miesiąca czy półtora wisi to sobie tak bez zmian. Mm -hmm. No, no może się... to jest taki początek. Tak, to jest na pewno początek, dlatego, że to, co najważniejsze, wikipedyści osądzili sprawę zanim cokol... do czegokolwiek doszło, prawda bo, bo się obrazili, że no, obrazili to może za mocne słowo, ale przyjęli od razu taką sceptyczną postawę, taką obronną, że skoro się z nami nikt nie kontaktuje, to tak naprawdę my te, tej inicjatywie źle wróżymy. I... Właśnie, ale zarzut trochę dziwny, bo jak można się skontaktować z wikipedystami? No właśnie, kiedyś na przykład miałem taką rozmowę z Tomkiem Ganiczem, czyli z naszym tym prezesem stowarzyszenia Wikimedia Polska, który użył określenia takiego na naszą społeczność wikipedystów, że jest to organizm skrajnie amorficzny. No o to chodzi właśnie. My nie nie można napisać do, jed... do, do wszystkich nie ma. naraz. Nie ma. Trzeba wyszukiwać autorów poszczególnych artykułów, czy jakichś tam zmian. To tak, to jeżeli jest, się jest tak łatwe. zainteresowany, to oczywiście w ten sposób można. No, jest w tak zwanym sidebarze, czyli w menu po lewej stronie, każdej strony w wikipedii, w tym pasku tutaj pod logotypem. Aha. Mamy taką, taką zakładkę dla czytelników, no, może pokażę tutaj, dla czytelników i jest kontakt. Jako drugi link. Klikamy sobie w ten kontakt, i otwiera się strona Wikipedia. Kontakt z wikipedystami. I tutaj jest napisane, w jaki sposób można się z nami skontaktować. No to pierwszy raz to widzę. Powiedzmy. A wie no właśnie, <grych> dlatego że mało kto patrzy w ogóle na ten lewy no panel. Właśnie, tutaj. Panel się też zmienia. No zmienia się, ja to, to, o to dbam, żeby był coraz lepszy, chociaż nie czuwam na tym codziennie. Tu się tak, tak, to jest do, dokładnie metastron, tak, tak. Jedna z metastron. No i. Um, Najwidoczniej ci państwo, kiedy projektowali to wszystko, nie weszli na odpowiednią stronę, mhm. albo nie ich tok myślenia nie był taki, jaki my się spodziewaliśmy, że będzie. No i w związku z tym nie skontaktowali się z odpowiednimi osobami, co jest tym trudniejsze, że właśnie nie da się powiedzieć, że skontaktuje się z dyrektorem albo z jakąś osobą do spraw kontaktu, bo takiej nie ma trzeba wejść na stronę, przeczytać ją całą i dojść do wniosku, że nie wiadomo z kim się z to skontaktować, ale można wybrać spośród podanych. Widzisz? No, widzę bardzo ładnie. Rzeczywiście i wysyłanie wiadomości e-mail pod adres info małpa, yy, Tutaj kilku wolontariuszy wikipedystów obsługuje ten adres. Tak, tak. tak. Znasz kogoś? Spodziewam się, że to są osoby chociażby z zarządu stowarzyszenia. Aha. No w każdym razie ciekaw jestem, jak to działa, bo ja byłem zwolennikiem właśnie tego, żeby stworzyć coś takiego, co... No zresztą Wikiradio po to jest, żeby łączyć nas, żeby, żebyśmy wymieniali, żebyśmy mieli jakieś jedno, jedno, jedno miejsce, mhm. z którego można uzyskać informacje na temat tego, co się dzieje w Wikipedii, co... Bo, bo tych informacji właściwie trudno, trudno je wyszukać, bo one są bardzo rozprzestrzenione, to prawda, to, to, tak, to o czym tak, rozmawialiście, tak, tak, prawda, tak, tak. Że, że to nie jest łatwe, ale e, ciekaw jestem, co się dzieje dalej z tymi e-mailami, które tam docierają, bo to, taki, czy, no czy one wiem. trafiają potem do osób rzeczywiście zainteresowanych, w jaki Myślę, sposób że tak. sobie radzi ten ktoś, kto odbiera takiego e-maila? Hmm. No jakoś sobie radzą, to zdaje się, chociażby właśnie Tomek Ganisz się tym zajmuje. No wracając do tematu tego portalu, sam kontakt jest już dosyć trudny do nawiązania. Dalej trzeba wiedzieć, ta osoba, która odbiera ten kontakt, jeżeli już się skontaktujemy w odpowiedni sposób, to, to ta osoba, która ten kontakt przyjmuje, musi wiedzieć, dokąd danego interesanta skierować. no Najwidoczniej Osoby, które się kontaktowały z nami, z, z tego ośrodka, nie skontaktowały się w odpowiednim momencie, a też y, ci, którzy odbierali te wiadomości, nie wiedzieli na przykład do kogo napisać w sprawie budowy portalu. I dlatego pan profesor mm -hmm. mówił w rozmowie, że trudno im było napisać portal. No portal to nie jest już artykuł, portal to jest no y, strona bardzo taka y, trudna do napisania technicznie. Mm -hmm no i tam trzeba mieć jakąś przynajmniej podstawową smykałkę do projektowania stron WWW. Więc to jest zupełnie inna liga. Inny temat. Tak, ale ten WikiCode jest się znacznie różni od programowania w HTML-u. A to HTML. oczywiście, oczywiście to tak jak też tam mówiłeś w rozmowie z panem profesorem, że no mimo że upraszczamy kod i tak dalej, to Mimo to w portale są trudne. No właśnie dlatego, że my upraszczamy kod w, przede wszystkim w artykułach, a, a portal to już jaki jest, to jaki kto napisze, taki sobie jest. Bo wyglądów, no na, wyglądów portali może być tyle, Ale ile myślę, portali. Myślę, że życzliwość ze strony inicjatorów i, i tego ośrodka kultury francuskiej jest duża. Tak. I myślę, że tutaj dużo, dużo rzeczy można rzeczywiście wspólnie pociągnąć. Tak, tak. Portal jest, funkcjonuje, Właśnie działa. nie wiem, czy funkcjonuje, na pewno sobie wisi, a więc... Wisi, tak, Nikt no, nie uznaje, że on jest wbędny. A zobacz historię, czy coś się dzieje właśnie, to na no, od a no to właśnie, widzisz przecież, ja mam włączony no taki gadżet, mhm. że widać ostatnio edytowany przez, jest link do mnie. Oświeżmy tą stronę, żeby już zniknął nam ten, ten napis. Ostatnio edytowany przeze mnie, wkład, dyskusja, zablokuj. Jestem administratorem, więc widzę taki jeszcze link. Jeden raz, to znaczy, że jedną edycję wykonałem wcześniej przez kogoś tam. No. Przez IP-ka Tak, tak. A kiedy ja to edytowałem, wchodzimy na zakładkę Historia Jotorzy 6 listopada. No, czyli tak naprawdę nic się nie dzieje od momentu od wprowadzenia tego to pod koniec października, czy tam w połowie października coś się działo. Tutaj dużo rzeczy się działo, tak. Pod koniec października jedna, czy dwie osoby trochę tam edytowały. No i ja, i tyle. Czyli to się nie, nie rozwija, aczkolwiek jest potencjał, tylko żeby dobrze do tego podejść. Mhm. No myślę, że właśnie trzeba spróbować skontaktować się z osobami, które byłyby chętne, żeby... Te, te wersje przynajmniej połączyć, francuskojęzyczną mhm. z polskojęzyczną, że, chyba że one już są, ja nie znam francuskiego, także nie jestem w stanie ocenić nawet, jak ta francuskojęzyczna ma się do tej polskojęzycznej i, i, i odwrotnie. E... No na pewno trzeba by było kogoś tutaj zainteresowanego z Warszawy najlepiej, albo z jakichś tam w miarę bliskich okolic. Żeby mógł przyjechać No, i bo ty na byłbyś przykład, zainteresowany, ale masz za daleko niestety i tylko w weekendy możesz tutaj przyjechać. No raczej tak, chociaż y, co drugi poniedziałek miał, mam zupełnie wolny, a w piątki tylko zajęcia. I to francuski właśnie, z samego rana. Y, no to jednak y, jestem dostępny, no powiedzmy, no najszerzej to od, y, od piątku do poniedziałku. Mhm. No więc to i tak nie są duże możliwości. No Najlepiej, właśnie. żeby ktoś był z Warszawy po prostu. No to zapraszamy, tak jak mówiłeś, ktoś... yy, mhm. jest jakaś sala na 20 osób i na salę na 70, tak, jest, jest, jest wideokonferencja. Już tam rozmawialiśmy tak nieoficjalnie o tym, żeby zorganizować być może warszawskie otwarte wiki spotkanie, mhm. ale z tematem prezentacji właśnie tego portalu, portalu. Yy, założeń i w ogóle jakiegoś pomysłu na, na dalszy rozwój, bo mhm. na razie to zamarło. Ale jest tam również możliwość takiej stworzenia telekonferencji, ponieważ tam jest, to jest nowy budynek uniwersytecki naprzeciwko Biblioteki Uniwersyteckiej na ulicy Dobrej 55. Więc tam jest infrastruktura bardzo szybka i dobra i, i można połączyć się w, i w tym samym czasie zorganizować we Francji Spotkałem podobne w spotkanie. Mhm. No, no i, bardzo i wtedy może popracować jakoś wspólnie, mhm. no ale do tego oczywiście potrzeba osób zainteresowanych, chętnych, którzy by przyszli i to zrobili. Jeśli to zrobimy w, w ramach w, w Warszawskich Otwartych Wiki spotkań, mhm. no to będzie tylko fragment tego spotkania, natomiast y, myślę, że można by było zorganizować oddzielnie takie, takie grupę, taką mhm. grupę roboczą, tak, która by tutaj coś pomogła. Tak. No też profesor mówił o tym, że we Francji to został bardzo dobrze przyjęty ten portal. W ogóle nie było żadnych głosów przeciwnych. W ogóle mhm. nikt, nikt, nikt nic nie znalazł na, że tak powiem, na takie działanie. Mhm. I ja sobie przypominam wykład pani doktor Jankowskiej bodajże z mhm. Wikimani 2010. Nie wiem, czy on jest nagrany na temat różnic pomiędzy wschodem i zachodem mhm. Europy w, w, no, w kontekście wikipedystów. Mhm. Różnica taka zasadnicza, która wypłynęła z tych badań, które, które pani Jankowska przeprowadzała, polegała na tym, że y, na wschodzie, w tych krajach postkomunistycznych powiedzmy, ja muszę wyłączyć znowu telefon, jest bardzo wielu... Bardzo wielu y, edytorów, którzy mają duży wkład, mm -hmm. natomiast nie jest to masowe. Mm -hmm. A za zagranicy, znaczy na zachodzie jest odwrotnie. To znaczy mm -hmm. tam jest masowe działanie, masowe edytowanie, Każdy po troszeczku. ale tylko troszeczkę. Każdy mm -hmm. tylko troszeczkę tak. wkłada. Myślę, że to tak też y, wiąże się z tym, że no, nie uczono nas współpracy, nie uczono nas. E, o, ja myślę, szkole. że tak, że to jest bardzo dużo różnych y, czynników. Bardzo dużo. No, na pewno, ale to jeden z tych pewnie i tutaj też, y, no. no. ale na przykład, y, co ta pani doktor badała? Badała Wikipedię, tak? Badała Czyli badała nie, nie angielską, mhm. bo, bo zaraz, czy ona badała użytkowników. Dokładnie nie pamiętam. Wiesz? Bo jeżeli na przykład. Y, mhm. Ale spotykała się z nimi, wybrała Chyba Francuzów. Tak. Konkretnie, tak, pojechała do Francji, mhm. bo, bo do czego zmierzam? Ona mogła um, badać użytkowników wikipedii francuskojęzycznej, niemieckojęzycznej, angielskojęzycznej, ale okazałoby się, że połowa tych niemieckojęzycznych mieszka sobie gdzieś tam. E, Francuskojęzyczni też są z Algierii i z no, różnych trzeba innych. trzeba było trafić do e, tych badań. A, ale... a anglojęzyczna to w ogóle jest jedna trzecia świata, czy czwarta, mm. więc... No, no ale taki, taki wniosek ogólny wypłynął z tego i tak wydaje się, że rzeczywiście chyba tak jest, że no niewątpliwie. Ja swoją drogą nawet y, w najnowszym swoim artykule takim prawniczym y, z doktorem Karolem Dąbrowskim piszemy mm. o tym, że y, faktycznie wśród pr prawników też w, polskie, w polskojęzycznej Wikipedii jest taka prawidłowa, że jest garstka bardzo aktywnych i produktywnych mm. i, i, i jest bardzo wielu takich, którzy tam troszeczkę zrobili i, i tyle. No, a znowu odbijamy od tematu. No właśnie. Y, myślę, że, że przede wszystkim, co tutaj trzeba będzie zrobić, to... Y, pójść do tych, do tych ludzi z tego ośrodka i po prostu ogarnąć im tą sytuację, dlatego że nie jest takim dużym problemem zebranie kilkunastu, kilkudziesięciu osób, które byłyby kompetentne w temacie mm -hmm. stosunków francusko-polskich, ale większą trudnością według mnie wydaje, wydaje się tako, takie, takie ich dopasowanie tej ich wiedzy i umiejętności do realiów wikipedii, czy taka wikizacja ich mm -hmm. potencjału, tak bym to nazwał. Czyli trzeba by było im powiedzieć na przykład że możecie edytować tutaj w taki sposób, to musimy konsultować, tego nie musimy konsultować. Tutaj dajcie takie źródła albo inne. Trzeba będzie ich nauczyć pisać artykuły i to taki w sposób taki, taki w miarę uporządkowany. Trzeba będzie określić sobie cele, na przykład co chcemy osiągnąć, nie wiem, przez pierwsze pół roku albo przez pierwszy rok. Żeby to jakoś zacząć tak, no, żeby to miało ręce i nogi. Można oczywiście to puścić na żywioł, ale myślę, że mi się nie, nie stanie. Z panią Anetą. Spróbuj jeszcze raz po, po naszych rozmowie, po tym co przesłuchałeś, możesz już jakieś mhm. wnioski wysnuć i, i zaproponować coś, bo. Yy, no ja nie jestem aż tak zainteresowany, chociaż pomysł mi się podoba. Yy, jestem tutaj na miejscu, to tyle, co będę mógł pomóc, to jak najbardziej pomogę, ale trzeba by było właśnie dotrzeć do tej grupy i yy, jakoś. Ale jak dotrzeć? Znowu wiesz, zależy jak, o ty jakiej mówisz, grupie jak to mówimy. Nie jest problem. Yy, no bo oni się, tak jak mówili, yy, wcześniej kontaktowali z osobami, yy -y. które się zajmują tym tematem. Yy -y. No więc te osoby mają już wiedzę i mają już książki, bibliografię, źródła. Czyli mogłyby napisać jakieś artykuły, mm -hmm. ale żeby to się nie okazało, że osoby, które się znają na czymś, nie umieją usiąść przed wikipedią i napisać tyle haseł, żeby potem można się było czymś pochwalić. Mm -hmm. Bo skoro pan ambasador zaczyna jakiś temat, no to fajnie by było, żeby po jakimś czasie były jakieś tego efekty, mm -hmm. konkretne efekty. Jeżeli to puścimy w otwarty obiekt, to najprawdopodobniej nic się nie stanie, no, dlatego no że mm -hmm. polskojęzycznych wikipedystów nie jest tak wielu a też i my właśnie, jak powiedziałeś, nie umiemy współpracować. I ci, którzy już są, ci najbardziej aktywni, to, to nie jest moja krytyka, z, z, z, czy po prostu czysta obserwacja. My lubimy się zajmować tym, czym już się zajmujemy. No właśnie. I jeżeli ktoś nam rzuca temat, to my mówimy, aha, fajnie. Jeżeli jest ktoś, kto chce, no to oczywiście popieramy, gorąco zachęcamy i tak dalej. Natomiast sami się tym nie zajmujemy, dlatego że już wolimy swoją działkę. No, ale każdy może coś tutaj swojego wymyślić, prawda? Ja na może, ale wątpię, żeby były że to... jakiekolwiek duże efekty tego. No, no ale... Próbować trzeba i może z tego coś jednak będzie, nie? To znaczy... Bardzo trudno powiedzieć, naprawdę. Ja Wiemy mhm. jak, jak to wygląda po historii artykułów, no nie wiem, prawniczych związanych z Lublinem, związanych z Tolkienem. W mojej tematyce, chociażby Tolkienowskiej, są trzy osoby. No więc co to znaczy, że ja rzucę jakąś e, wiedzę w Wikipedię, nawet jeżeli mam mnóstwo znajomych, e, osób, które też się interesują Tolkienem i naprawdę na, na już takim poziomie ogólnopolskim mm -hmm. należy do jakiejś tam grupy na Facebooku i tak dalej, rzucam im tam te linki, możecie, słuchajcie, to edytować, macie wiedzę, macie źródła, nic z tym nie zrobią. No oczywiście. No Sami więc... z siebie nic z tym po prostu no, nie zrobią, tak, mimo no. że wiedzą, że mogą, mm -hmm. bo, bo możesz to kliknąć, to edytuj. No jeszcze nie ma tej śmiałości. No Dlatego trzeba właśnie ośmierać. trzeba to zwikizować, trzeba im no tak. po prostu pokazać po kolei żeby i zrobić jakieś założenia po No tak, tak. <głos> Słusznie. Kolejny temat, już przejdziemy chyba z mm -hmm. tego tematu do kolejnego, chociaż ja wpadłem na taki pomysł, że mogą być w zasobach francuskich jakieś nagrania dźwiękowe, które mm -hmm. mogą wzbogacić właśnie ten portal, jeśli no są też. na wolnych licencjach Nie albo proszę. możliwe do udostępnienia. W wielu krajach tak się dzieje i to być może coś sprzed przedwojnia, coś jest jakieś nagrania zachowane w, w archiwach publicznej radiofonii Jak najbardziej, francuskiej. Tak. Ale no to, to już jest pomysł na taki content, a żeby kontent no tak. powstał, najpierw muszą być ludzie. No I właśnie. to mnie przede wszystkim w tym momencie interesuje. Kolejny temat to też fajnie, że przyjechałeś dzisiaj, bo opowiemy o nowym budżecie i uproszczonych zasadach wikigrantów który będzie obowiązywał od stycznia 2014 roku. Tak, to znaczy nawet ten regulamin już w tym momencie obowiązuje, ale nie wszystkie te zmiany weszły w życie, więc no tak pełną parą ruszy to dopiero od 1 stycznia. O co zmiany chodzi? są właśnie. Dlaczego, skąd się wzięły te zmiany? Do tej pory budżet wikigrantów, to znaczy od lutego do, do grudnia 2013, budżet wynosił 3 tyś, 5 tysięcy <złotych>. Wikipedia to oczywiście stowarzyszenia Wikimedia Polska. Tak. To, jest, to, to nie jest Wikipedia tylko? Mówimy o Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, o jednym z programów, takich, czy można powiedzieć, projektów prowadzonych przez stowarzyszenie. Polega to na tym, że jeżeli ktoś ma pomysł na poprawę jakiegoś artykułu, czy wielu artykułów, rozwinięcie jakichś artykułów, poprawę jakiejś tematyki, ale nie ma pieniędzy na zdobycie źródeł, to my wtedy mu to refundujemy. Mhm. Możemy może dać książki. pieniądze na bilet, na jakiś na przykład koncert, wydarzenie kulturalne, wystawę, cokolwiek, żeby zrobić dokumentację zdjęciową. Mhm. Możemy dać pieniądze na kserowanie i wrzucenie potem tego na komonc, jeżeli to jest jakiś starodruk chociażby. Mhm. Możemy dać pieniądze na, na, na kupno książek żeby skorzystać i rozwijać artykuł. No jest bardzo dużo możliwości, tak naprawdę to zależy już od wnioskodawców, to co oni tam sobie wymyślą, w czym możemy im pomóc. Jedyną tak naprawdę zasadą jest to, żeby miało to na celu bezpośrednio poprawę iluś haseł jednego, kilkunastu w Wikipedii albo w jakimś innym projekcie Wikimedia. No może to też być te wiki słowo, nie wiki niewielkich kwot, nie tych najwyższych. I właśnie, i e, do tej pory e, górna kwota to było 1000 złotych. od tej pory będzie 1500. Mamy nadzieję, że to e, wzbudzi większe zainteresowanie, dlatego że no, im większe pieniądze, tym e, o większych rzeczach możemy mówić. E, o też takich śmielszych. No i do tej pory mieliśmy uproszczone, um, uproszczone procedury. Jeżeli wniosek dotyczył e, grantu, który byłby e, wart maksymalnie 150 zł, od tej pory będzie 200. Mhm. W praktyce to i tak stosujemy uproszczone zasady, nawet jeżeli to trochę przekracza. Chociażby na przykład wtedy, kiedy znamy osobę, która wnosi o, o grant, nie jest to jej pierwszy pomysł. Do tej pory wszystko się zgadzało, więc mamy już jakieś zaufanie. Wy, wy, wyrobiliśmy to sobie, jest to weryfikowalne i tak dalej. Jest na to pewna czysta dokumentacja, więc no, po prostu nie mamy... Mhm. E, jakichś powodów, żeby deliberować o tym długo, czy przyznać pieniądze, czy nie przyznać, bo skoro póki co wszystko się zgadza, to zakładamy dobrą wolę i mhm. refundujemy. W, zeszłym roku to, znaczy w tym roku jak to wyglądało? Dużo było tych grantów? Właśnie, to o tym nie powiedziałem. W tamtym roku grantów było 20. 2012? A, tak. Mhm. Natomiast teraz jest ich do tej pory 29. Od lutego, czyli nawet nie cały rok, bo mhm. od lutego do pierwszych dni grudnia. Czyli rozwija. Tak, tak, jak najbardziej się rozwija. Um, o czym jeszcze mogę powiedzieć? Do tej pory um, WikiGranty działały na takiej zasadzie, że to były edycje, to znaczy zarząd powoływał komisję w pewnym momencie, ona miała kończyć swoją pracę w pewnym momencie, mhm. potem zarząd powoływał nową komisję, i na przykład y, przerwy w pracach komisji, komisji mogły być kilkumiesięczne, mhm. no bo to było tak odkąd, dokąd, jakiś tam termin. Natomiast teraz y, wiki-granty mają być w założeniu programem ciągłym, tylko jest rok rozliczeniowy, mhm. tak jak chociażby budżet państwa. To wszystko ma działać każdego dnia, tylko raz na jakiś czas musimy się rozliczyć. Mhm. To sprawniej ale, będzie ale, działać. Tak, razie. jak najbardziej, bo wnioski, które by kiedyś wpłynęły na przykład w styczniu, nie mogłyby być rozpatrzone, bo jeszcze by nie było komisji. Teraz ta komisja już musi być wybrana przed tym, jak mm -hmm. uprzednia ustąpi ze stanowiska. Dlatego to jest, to jest praca ciągła. To zapraszamy. Jeśli ktoś ma pomysł i chce wzbogacić Wikipedię, bo to jest celem tych grantów, no to... Wystarczy chyba przez stronę internetową zgłosić taki wniosek o grant. Tak, tak, tak, tak. Jeśli ktoś Można... ma większy projekt, to od razu powiem, bo ja tutaj złożyłem, jeśli tworzyłem kolendy, to myślałem, mm -hmm. że to ma być wiki grant i mm -hmm. złożyłem tutaj wniosek. Okazało się, że powyżej jakieś kwoty, no to, to właśnie jeszcze trzeba zarząd, projekt tak. złożyć. Ale też nie jest to trudne. Trzeba po prostu napisać, co chcemy zrobić dla. Wikipedii dla społeczności, czy bardziej dla encyklopedii, i co, co to daje, jakie przyniesie efekty. Dla Wikipedii, dla, Wiki, dla Wikisłownika, dla Wikinews, dla tych wszystkich projektów, tak zwanych projektów Wikimedia, pisanych w języku polskim, kaszubskim, śląskim. No jest kilka właśnie projektów, które w ogóle w Polsce jakoś nie są realizowane. To jest Wikiversity na przykład? Tak, to jest, to znaczy w języku polskim nie są realizowane, no jasne, to polskim. jest jeszcze mhm. inna sprawa. E, warto dodać jeszcze co do, co do Wikigrantów, że e, to wszystko jest e, dzięki Karolowi 007 e, ma to ładną szatę graficzną, jest nawigacja, e, jest taka graficzka, która przedstawia jaki grant, w jaki sposób można uzyskać. Bardzo łatwo można złożyć nowy wniosek, dlatego, że tylko trzeba kliknąć przycisk, na którym jest napisany złóż nowy wniosek o Wikigrant. Klikamy, mhm. pojawia się nowa strona, uzupełniamy, zapisujemy i już my widzimy, że wpłynął nowy wniosek. Cała no, procedura jest bardzo możemy, krótka. Możemy później śledzić, jak obradowała ta komisja Wikigrantów tak jak zarząd się spotyka? Rzadko tak jest, dlatego że mhm. gdyby się, gdybyśmy się spotykali, to by to wszystko trwało po prostu dłużej. Mhm. A te granty są na takie kwoty najczęściej, że to nie wymaga posiedzenia publicznego. Mhm. To jest po prostu... Z... No, tak, jak, tak jak chociażby sądy. Um, niektóre rozprawy są, są jawne, ale są też posiedzenia, które. Na szybko do sprawy. Tak, bo, bo, bo to są nie ma. Jasne. Mhm. Są jasne i, i cała dokumentacja jest tak, tak prosta, że. Um, oczywiście moglibyśmy no, um, dla jakiejś tam widowni to zrobić, ale też. Um, nie cieszyć to, to tak się takim dużym zainteresowaniem, co konkretnie, w jaki sposób Komisja Wikigrantów obraduje. To i tak wszystko raczej widać po tym, jak to wygląda. Jest wniosek, wszystkie zasady są opisane, o nic innego nie pytamy. Jeżeli to, co jest, jest w porządku, to my przyznajmy pieniądze i no, tylko nie tyle. Ale jest w porządku, to można jeszcze zapytać, dopytać Tak, oczywiście. Przez maila. Pod każdym... Y, czy to przez maila, pod każdym... Y, samo złożenie wniosku to jest utworzenie nowej strony, mm. na której jest szablon i my tam tylko wy, wypełniamy to, co trzeba. Kiedy to zapiszemy, y, mamy taką tabelkę, taki formularzyk i pod tym, formularze, pod tym formularzem... Y, jest też taka sekcja dyskusja i uwagi, zdaje się. O, może kliknę na, na dowolny wniosek. wniosek tak. mhm. Mamy tutaj nazwa użytkownika. Kto składa status. Tutaj już jest wykonany dlatego, że kliknąłem na dosyć stary. Opis projektu. Jakiś tam opis. Uzasadnienie krótkie. Czasem uzasadnienia nawet nie trzeba pisać, jeżeli kwota jest o tych 200 zł. Mhm. Harmonogram też nie trzeba pisać, jeżeli jest do 200 zł. Kosztorys. Co ile kosztuje? Czy rozliczono? Ile będzie kosztować? Tak. Tutaj jest następnie miejsce poniżej na. Czy komisja nabierąca na, na tekst od na te komisji? Nowe strony Oczywiście. Przez o i widzieliśmy tutaj i od jest dyskusja odpowiada. i uwagi. Aha. I w razie problemów, czy wątpliwości, czy czegokolwiek w, w tym. O, no tutaj na przykład wnioskodawca nie wskazał projektu, w którym chce być poinformowany o decyzji, wobec czego informacja zostanie przekazana na stronie polskojęzycznej wikipedii i poprzez e-mail. No takie, hmm. takie drobne e, jakieś uwagi. E, sprawozdanie użytkownika, sprawozdanie musi być ze względu chociażby na to, że e, Stowarzyszenie Wikimedia Polska ma status organizacji pożytku publicznego. Tak, powinno Dostajemy z pieniądze tego, z 1%. Więc musimy się tak rozliczać w hmm. jasny sposób. Te wszystkie strony Wikigrantów y, są y, też w y, Biuletynie Informacji Biuletynie publicznej. informacji mhm. Publicznej. Dokładnie tak. W, więc to wszystko no, jest w sposób jasny i klarowny opisane. No proszę, Masti miał nie przyjść, a przyszedł. A jednak przyszedł. Dzień dobry. Cześć Masti, przywitaj się ze słuchaczem. Dzień dobry, witam. Już na górze się chyba zaczęło, także możecie tam już iść. My zaraz dołączymy, bo też już nam się powoli kończy audycja. Musimy troszkę przyspieszyć. Mhm. Fajnie, że te Wikigranty będą chyba mobilniejsze, szybsze i sprawniejsze. Tak, takie sporo jest zmian takich drobnych, które mają usprawnić to wszystko. No mniej więcej... Od złożenia wniosku do przyznania go e, zazwyczaj, wydaje mi się, że mija około 4-5 dni, mhm. tak średnio, mniej niż tydzień, mhm. czasem tego samego dnia, jeżeli na przykład e, odbywamy e, jakieś tam spotkanie, e, na którym desy, e, dyskutujemy o jednym wniosku, a mhm. ktoś tego samego dnia jeszcze wrzuci następny, no to my już załatwiamy dwa naraz. Mhm. także to wszystko jest bardzo szybko. No dobrze. Chyba o wojnie z PR w Wikipedii to chyba dzisiaj pominiemy też ten temat. Chociaż mm -hmm. możemy zaznaczyć, że jak gdyby walka trwa nadal. Walka to brzmi troszkę groźnie. Nie, tam na górze, tam. Troszkę brzmi groźnie, a tak naprawdę chodzi o to, że jest dużo naruszeń zasad Wikipedii, które powodowane są przez te firmy PR, bo tak naprawdę jak każdy wkład zgodny z zasadami Wikipedii jest jak najbardziej pożądany i dobrze widziany. Natomiast te firmy działają w sposób sprzeczny z zasadami, komentują, nieobiektywny punkt widzenia prezentują i po prostu tego jest bardzo dużo. Dlatego taką, no tak się to nazywa, wojna z PR-em. Właściwie to powinien być nasz sprzymierzeniec, wydaje mi się, który rozwija również Wikipedię i wzbogaca ją, ale zgodnie z zasadami, co pewnie nie jest łatwe dla tych firm może, ale, ale dobrze pojęty PR to właśnie jest coś, coś takiego, co y, nie jest czystą reklamą, ani jakimś chwaleniem z, z, z swojej firmy, tylko po prostu wkładem we wspólne działanie i wspólne dobro. To będziemy śledzić jeszcze ten temat w kolejnych tygodniach. Kolejna informacja to uzbierane pieniądze na Sonatę Belzybuba zostały przez Fundację Nowoczesna Polska w portalu wolnelektury.pl. Udało się. Teraz na platformie redakcyjnej można śledzić jak wyglądają prace już nad redakcją redakcją i będzie, jak będą przygotowane będzie przygotowana publikacja, to wtedy wszyscy też darczyńcy się o tym dowiedzą. Jesteśmy już na górze, tylko my jeszcze nagrywamy audycję. Musimy kierować tutaj ludzi, bo, bo się nie połapią. Sami siedzimy niedaleko wejścia do tego, tak, tak wszyscy nas dolej, widzą. Tak, wszyscy nas zahaczają tutaj, bo już Kto nas kojarzy, to do kogo podejść. Jesteśmy, tak biblioteka otwartej nauki seria wypowiedzi o prawach autorskich się pojawiła przygotowana przez centrum cyfrowe Projekt Polska na YouTubie tam no widziałem właśnie. na przykład pan profesor Samsonowicz się wypowiada to tak, jest naprawdę jest bardzo nazwisko dużo ciekawych wypowiedzi i ja chciałem to oczywiście ugryźć dla Wikiradia bo to właściwie są wypowiedzi w jednym kadrze więc tak naprawdę wystarczy nam to co mówią ci ludzie a nie jak wyglądają Trzeba zapowiedzieć z drugiej strony, ale to jest do zrobienia w Wikiradio. Natomiast tutaj nie było notki autorskiej o, o prawach autorskich. Nie zupełnie. Było. Nie wiem, już teraz powinna być. Spróbuję otworzyć i y, zaraz wziąć bo ja zgłosiłem się tam właśnie, stop. no chciałbym to wykorzystać. I, I jak ja mam podpisać? Bo tutaj jest uznanie autorstwa na tych samych warunkach. No to rozumiem, że mam podać licencję, na jakiej, jakiej to jest publikowane. O zobacz, a tutaj zdjęcia, montaż, produkcja. Ktoś tam, ktoś tam? Rozmowy prowadzili ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam? Yy, nie, tu jest napisane na dole. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz biblioteki Otwartej Nauki. Yy. Czyli to jest autor. Yy, no nie autor, ale ta, oso ta osoba no nie, ale w tym zaraz, momencie podając, prawna, która ma no. majątkowe prawa autorskie. No, Podając tak. autorstwo, Osobisty bo to zgodnie z licencją powiedzieć. muszę podać, kto jest autorem. Mhm. I tutaj jest wyraźnie napisane, że pewne prawa zastrzeżone na rzecz biblioteki otwartej nauki, czyli biblioteka otwartej nauki jest no tak, trzeba tak podać tak. autora. Natomiast trzeba również podać, że jest na licencji y, Creative Commons uznanie autorstwa na tych samych warunkach. Tak. Bo tutaj kto to zrobił, to jest inna rzecz. Właśnie brakuje mi zawsze w tych wszystkich materiałach takiej gotowej notki, którą mm -hmm. należy umieścić jako autora. I to wiele z tych firm, Centrum Cyfrowe Polska już nie pierwszy raz robi mm -hmm. taki błąd, mm -hmm. bo niby, niby dla nich to jest oczywiste i jasne, ale znalazłem sporo materiałów. Jest uznanie no autorstwa, tak. ale nie wiadomo, kto jest autorem. Tak, no bo w sumie w wolnej licencji nie tylko ten element materialny jest ważny. Materialny mówię tak już trochę żargonem prawniczym, to znaczy nie jest ważne jedynie to, że ta jest faktycznie jest wolna. Ważne jest też to, żeby ona została odpowiednio opisana przez to osobę, to która dalej wykorzystuje. Czyli taki element, jak to by prawnicy określili, formalny, żeby była jeszcze atrybucja. No więc o to chodzi. więc to, to się różni troszeczkę w stosunku do tego, co wyczyniają, że tak powiem, wydawcy z autorami, bo oni podpisują klauzulę, że autor nie będzie miał pretensji, jeśli nie będzie podpisany pod dziełem. Natomiast tutaj jest ten wymóg bardzo jasno podstawiony i tego nie można sobie tak po prostu... Tutaj nie ma takiej umowy, że, że autor się zgadza na to, żeby go nie podpisywać. Chyba, że autor napisze, że notka, która... Podpisie, na przykład wymyśli sobie jakiś hmm. coś, albo, albo napiszesz. No że jeszcze, już... jeszcze jest taka opcja, że no nie wiem, być może hmm, trzeba by było sprawdzić, jaki ma status prawny ta biblioteka otwartej nauki. Czy to jest projekt tylko centrum cyfrowego, a to centrum cyfrowe jest y, osobą prawną, na rzecz której jej pracownicy się zrzekają, majątkowych praw autorskich itd, i Trzeba by było to prześledzić, no niemniej jednak na pierwszy rzut oka wygląda to tak, no jako trochę niedopracowane. No właśnie, właśnie o to mi chodzi, że mamy pretensje później do ludzi, którzy wykorzystują w gazetach zdjęcia, że źle je podpisują, a Sami nie zawsze się pilnujemy. O sami tak, nie potrafimy tego dobrze przygotować dla nich, bo, bo to w sumie Też, o to chodzi. Tak. Wchodzisz na stronę zdjęcia i tak szukasz tego autora, jaką notkę masz wpisać i tak w końcu mówisz, a e, to Wikipedia. No. Hmm. I w końcu, w końcu na tym staje. Więc ta seria wypowiedzi będzie przygotowana w Wikiradio. Ja jeszcze tak I... spytam ile mamy no. czasu, bo ile czasu? nie mam pojęcia. Co? Ile mamy czasu jeszcze na mówienie? Już mówię, spojrzę na zegarek. 38 minuta jest. Aha, także to jeszcze kilka minut jeszcze jest. Jeszcze kilka minut mamy. No i wrócimy do Fundacji Nowoczesna Polska, ponieważ w notatkach do dzisiejszej audycji znajdzie się również link do strony pierwszej pomocy prawniczej. Pierwsza pomoc w prawie autorskim, zapytaj prawnika. Tak, zadaj nam to już, pytanie. Jest, od, od dawna, to już doktor, jest od dawna, ale, doktor Siewicz... Yy... Ale warto zaglądać, bo pojawiają się nowe odpowiedzi na często zadawane pytania. I myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł, bo to jest takie spojrzenie z, gdyby z naszej strony. Nie? Ja, ja wielu prawników się radziłem z tego czasu i... Mhm. Oni tak nie za bardzo mi doradzali. Mhm. Ja potem, jak doczytałem sam prawo, to się więcej dowiedziałem na temat mhm. tego niż od prawnika. Mhm. No a, a szczególnie, jeśli pójdzie się na przykład do organizacji zbiorowego zarządzania prawami to już autorskimi, zapomni. to tam się zapytasz o pewne rzeczy. Oczywiście nie oszukają Cię, natomiast nie odpowiedzą Ci... Powiedzą tylko tyle, ile masz... Tyle, ile muszą powiedzieć. Tak, tak właśnie. Tyle, ile muszą powiedzieć. Tyle, il... ile musisz powiedzą, ale jeszcze powiedzą to tak, jak to z ich strony oczywiście. powinno wyglądać. Tak, tak, tak, tak więc, to, więc tutaj dobrze, że mamy takiego prawnika, który stoi po naszej stronie i, i próbuje od tej strony... Raczej tak, no raczej, raczej po naszej, chociaż tutaj trudno też powiedzieć, który prawnik jest Która po naszej jest nasza? stronie. No tak. Ja na przykład y, teraz piszę pracę magisterską właśnie z zakresu prawa autorskiego, więc jak ją napiszę, to na pewno będę prawnikiem z naszej strony, ponieważ no, sam jestem wyłącznie po swojej. No właśnie, zamierzasz opublikować tą pracę? Tak, oczywiście. Będziesz tak, na tak. wolnych licencjach, tak? Tak, no pewnie. Świetnie, no to cieszę się. Ja chciałem swoją pracę licencjacką opublikować, ale no wykorzystałem tam niestety zdjęcia, jakieś e, cytaty. Cytaty to jeszcze można, ale z, na przykład zdjęcia, musiałbym ją ogołocić z tych zdjęć, żeby ją opublikować, bo, mhm. bo nie, nie sposób było dotrzeć do autorów. Tych praw autorskich. To faktycznie, że to by było trudne. Także nie wszystkie prace Moje... magisterskie i nie wszystkie prace doktorskie da się opublikować pewnie, yy... pewnie z tego względu również. No praktycznie nie zawsze, bo, bo faktycznie no, trzeba było na przykład się zwrócić do autorów tych materiałów, yy, których, które są wykorzystane w tej pracy. A jeżeli można je to kupować. przekracza jakieś tam prawo cytatu, bla bla, bla. bla, bla no, no to znowu prawo autorskie. Yy. No i kolejny temat to Creative Commons 4.0. Mieliśmy do tej pory licencję 30. Creative Commons 3.0, w tej chwili 4.0. Jeszcze nie za bardzo wiemy, co to jest dokładnie. Ja niestety nie miałem też czasu tego wszystkiego sobie przejrzeć. już jest po, po polsku, informacja na ten temat. Jest po polsku też od dosyć dawna. Ma być dostosowana bardziej do różnych sytuacji w prawie różnych państw i być bardziej ogólna. No tam Z tego co pamiętam, w 3.0 były problemy dotyczące wykonawców, mhm. no. których nie obejmowała ta licencja. Tutaj chyba to już właśnie jest poprawione, ale będziemy się przyglądać. Na razie sygnalizujemy, że jest Creative Commons 4.0. Już po polsku Kamil Śliwowski widzę, że tutaj coś napisał na ten temat, przetłumaczył. Mhm. Także można zajrzeć sobie z linku z linka na naszej stronie na stronie nowiny.wikiradio.org nowiny. Też widzę, że to jest otagowane, więc jak, jakby co to będziemy śledzili. Mhm. Kolejna rzecz to yy, strona Studia Akantus z kolendami zrealizowanymi w projekcie Stowarzyszenia Wikimedia Polska. To tylko powiem, że jest taki link, nic więcej o tym nie będę mówił, o, bo zaraz w tym pójdę na górę. nie działa, być może. Pójdę na górę i. A, bo ty masz. Acantus. Kolendy powinno być slash kolendy zrób aha to w takim razie link tam jest podany z jakąś literówką e, a ty no nie tutaj wiem. jestem na accountus.info info w tym slash momencie slash kolendy no działa zrobiłem slash kolendy są mam kolędy. nadzieję działa tak tak i tutaj w różnych formatach można pobrać mamy trochę problem żeby umieścić wavey mhm. w, w Wikimedia commons ale to techniczny problem. Myślę, że go szybko przeskoczymy. Jakoś, może wspólnie tutaj Masti przyszedł, to chyba hmm. coś nam poradzi. Być może. Oczywiście, na, na Wikimedia Commons też jest strona z kolendami polskimi. Tam są również pliki MIDI, OGI. I wersje oczywiście instrumentalne, do których można samemu sobie śpiewać. Natomiast na SoundCloudzie to było dosyć wygodnie, żeby to ładnie zwizualizować i pokazać jak to wygląda, więc Studia Cantos przygotowało taką podstronkę swojego serwisu. Yy, I cóż, ostatnia informacja o tym, że... Nie wiem czy zdążymy. No zdążymy, powiem tylko krótko, że nie będzie postępowania przeciwko chomiku i PL. Sąd apelacyjny w Warszawie postanowił, że pozew 15 wydawców przeciwko administratorowi serwisu chomikuj.pl reprezentowanej przez Kancelarię Wierzbowski Ewerschedz nie będzie rozpoznawany na gruncie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. grupowym. Tak, to jest słynny przez cywilistów. To jest now, nowy, chyba nowa forma w ogóle, że postępowanie tak, tak, tak. grupowe może to być, To było po tej, po tej... Przepraszam, może, nie wiem dokładnie, czy weszło w życie tuż po, ale na pewno pierwszy proces z wykorzystaniem tych przepisów był to proces po powodzi... Ta, która zniszczyła wilków. Mm -hmm. I y, tam, gdzie, gdzie to szło na Warszawę, y, puszonowały i tak dalej. No właśnie, to właśnie w tym czasie to były już te pozwy zbiorowe umożliwione w Polsce tak, w ogóle, tak, prawda? Tak, no tak. Tutaj, ale widać, sędziowie się chyba jakoś, nie wiem, boją tego jeszcze, czy nie wiedzą nie Nie, nie nie, nie, nie, absolutnie. E, wydaje mi się, że po prostu, nie, nie czytałem jeszcze tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że ustawowe przesłanki takiego... Y, takiego dochodzenia, e, przepraszam, nie dochodzenia, takiego, takiego pozwu, takiego procesu, nie, e, czy, czy takiego dochodzenia roszczeń właśnie, mm -hmm. e, nie są spełnione i być może ci e, ludzie, którzy tutaj e, złożyli ten pozew, oni mają jakieś swoje materialno-prawne roszczenia, czyli mają jakieś tam prawo ale możliwe, że to prawo nie może być dochodzone w takiej formie mm -hmm. po prostu. Nie wiem jeszcze dokładnie, nie czytałem tego wszystkiego. No zagłębimy więc, się i ale... w, w kolejnej audycji może coś więcej na ten temat opowiem. Ciebie niestety już nie będzie na razie z nami przez jakiś Fizycznie czas, nie, ale, ale daj może, Boże, żebyś nie. przyjeżdżał częściej, bo <laughs> brakuje nam takiej, inf takiej informacji z pierwszej ręki, bo ty nie dość, że lubisz to, tą, tą, tą wolną kulturę, to jeszcze jesteś prawnikiem, uczysz się, jesteś na bieżąco. Z nowym prawem, które powstaje. No i z Wikipedią, nie? <śmiech> Szymon Grabarczuk był ze mną dzisiaj w audycji. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia albo za tydzień, albo za dwa. To nigdy nie wiadomo, jak to nam się uda. Do usłyszenia. Do usłyszenia.